Psalm 68 i będziemy czytali od 22 wiersza. Uważnie wsłuchajmy się w te słowa i zastanówmy się czy chcielibyśmy spotkać się z Bogiem w takim konflikcie, jaki tu jest opisany zaiste roztrzaska Bóg głowę wrogów swoich Ten pierwszy wiersz mówi mi już, że ja bym nie chciał się z nim spotkać w takim konflikcie zaiste, prawdziwie, tak będzie to nie są żarty to nie są jakieś puste groźby zaiste Bóg roztrzaska głowę wrogów swoich Włochaty łeb tego Który trwa W winach swoich rzek Pan Sprowadzę ich z baszany Sprowadzę z głębin morskich Aby noga Twoja Brodziła we krwi Język psów Twoich Miał żer swój z wrogów Widziano pochody Twoje Boże pochody Boga mego króla mego w świątyni na przedzie szli śpiewacy za nimi grajkowie wśród dziewcząt bijących w bębny w chórach błogosławcie Boga B Pana Jahwe, Wy, którzy się wywodzicie z Izraela tam Beniamin najmłodszy idzie na czele Książęta Judy w szatach wzorzystych, książęta Zebulona, książęta Naftaliego. Rozkazuj Boże według mocy swojej. umocnij Boże to, co dla nas uczyniłeś z świątyni Twojej nad Jeruzalem. Tobie niech przyniosą królowie dary, zgrom zwierzę w trzcinie, stado byków wraz z cielcami ludów, Niech płaszczą się ci, którzy lubują się w pieniądzu. Rozprosz narody, które chcą wojny. Niech przyjdą dostojnicy z Egiptu. Niech Etiopia wyciągnie swe ręce do Boga. Królestwa ziemi, śpiewajcie Bogu. Grajcie Panu. Temu, który jeździ na niebiosach, niebiosach odwiecznych oto odzywa się głosem swym głosem potężnym uznajcie moc Boga majestat Jego jest nad Izraelem a moc Jego w obłokach straszny jest Bóg w świątyni swojej Bóg Izraela daje moc i siłę ludowi niech będzie Bóg błogosławiony i to jest takie moim zdaniem ciekawe zestawienie w tej ostatniej części tego psalmu. Zestawienie sądu i gniewu i zniszczenia z chwałą, z uwielbieniem, z wywyższaniem Boga. I my dzisiaj, żyjąc właśnie w czasach pokoju, w takim okresie, przynajmniej tutaj, gdzie my mieszkamy, w w jakiejś takiej nie jesteśmy otoczeni wrogami nie, nie żyjemy w jakimś konflikcie to te wszystkie terminy te obrazy są dla nas jakieś takie może troszkę obce i y, chociaż pewnie Oglądaliśmy różnego rodzaju filmy Jakieś wojennej, Jakieś tam mieliśmy powiedzmy z opowieści Z historii Jakiś kontakt z wojną Czy gdzieś tam dochodzą nas doniesienia O różnych konfliktach Ale to nie jest coś co osobiście znamy Co osobiście przeżywamy I tego typu obrazy wręcz Jakoś tak nam w naszym przynajmniej Tak mi się wydaje myśleniu Nie pasują do Boga Żeby Bóg Mówił o rozstrzaskaniu komuś głowy o tym, że doprowadzi ludzi do stanu, gdzie psy będą miały z nich żer że, że będą leżeli jak trupy wszędzie i krew będzie, w których ktoś będzie chodził to, to takie obrazy które jakoś tak nie pasują do naszego wyobrażenia czy do wyobrażenia wielu ludzi kiedy mówią o Bogu, który przecież jest miłością który przecież jest pełen łaski Który jest cierpliwy Który jest wyrozumiały A jednak widzimy, że ten sam Bóg Który jest Bogiem miłości Który jest dobry, który jest cierpliwy Który jest pod wieloma względami Wyrozumiały Jest też Bogiem gniewu I gniewu sądu jest Bogiem sądu I w swoim słowie Bardzo wiele mówi na temat Nadchodzącego sądu I nadchodzącego gniewu i nas w świetle tego co nadchodzi wzywa do chwały wzywa do uwielbienia i jakiś czas od jakiegoś czasu już y, słucham ponownie takiego serialu chrześcijańskiego y, na podstawie książek które były jakiś czas temu wydane pozostawieni którzy z was je czytali ja słucham takiej dramatycznej wersji po angielsku tam, nie wiem, 150 odcinków po pół godziny. jest co słuchać? Jest najmniej w 80. W 105. Już. O, Agnieszka ty lepiej widzi. I e, te, jest teraz tam ten cały okres właśnie tego, e, opisany tego sądu Bożego nad e, przeciwnikami Bożymi. Oczywiście są tam różne inne ciekawe rzeczy, ale gdyby w kontekście tego psalmu powiem, że jak słucham tego to oczywiście jest tam wiele fikcji i tak dalej, jest tam jakaś biblijna podstawa, ale jest masa fikcji natomiast jak gdyby utożsamiam się z tym z tą radością wierzących kiedy widzą tam sąd Boży nad swoimi wrogami jestem w stanie, w stanie utożsamić się z tym i rzeczywiście kiedy Bóg zadaje ciosy tym, którzy próbują zniszczyć Boży Lud którzy próbują zniweczyć Boże zamiary Boże plany to ogarnia mnie wielka satysfakcja kiedy słucham oczywiście te fikcyjne tylko wyobrażenia o tym jak Bóg rozprawia się ze swoimi wrogami ale Biblia mówi o tym nie właśnie tak w jakiejś fikcji nie w jakimś takim tylko filmowym czy innym obrazie ale tutaj czytaliśmy zaiste, prawdziwie naprawdę Bóg tak uczyni. Bóg tak ostro rozprawi się ze wszystkimi swoimi wrogami. Z tymi wszystkimi, którzy trwają w swoich winach. Z tymi wszystkimi, którzy nie reagują na ten głos Boży, który wzywa ich do upamiętania, który wzywa ich do pokuty, który wzywa ich do odwrócenia się od grzechu, od rozprawienia się z bezbożnością w swoim życiu. Wracam do tego pytania, które na początku zapytałem. Czy chcielibyśmy być wśród tych, z którymi Bóg walczy? Czy chcielibyśmy być w gronie tych, którzy próbują przeciwstawiać się Bogu i którzy próbują oprzeć się Bogu? Jakie mamy szanse? Jak bardzo ludzie mogą się zjednoczyć, jak bardzo mogą się razem stanąć w opozycji wobec Boga. Kiedy czytam Księgę Objawienia, to widzę, że tam ten konflikt z Bogiem jest krótki. Tam nie ma wielkiego zmagania. Pan Bóg się bardzo nie zmaga ze swoimi wrogami. Tylko po prostu ich rozprasza. Tylko ich unicestwia. Po prostu nie ma stworzenia, które mogłoby z nim walczyć. Największe ze stworzeń kiedyś próbowało. I wiecie, że w tym konflikcie szatan poniósł klęskę. Jest to wielka łaska dla nas, że nie jesteśmy w gronie tych, którzy, kiedy słyszą o sądzie, mam nadzieję, że to w Was nie budzi jakiegoś takiego lęku, który przyspiesza bicie Waszych serc. Myślę, że budzi lęk w takim sensie, że mamy nadzieję, że jesteśmy po tej dobrej stronie budzi lęk przed tym, że Boże, nie dopuść, żebym zszedł z tej drogi, żebym znalazł się w gronie Twoich wrogów ale myślę, że kiedy widzimy to, że Bóg będzie sądził ten świat to też myślę, że widzimy, dlaczego będzie sądził ten świat dlatego, że Bóg zamierza rozprawić się na dobre z wszelkim złem. I ku temu jest niezbędny sąd. Żeby rozprawić się z tą bezbożnością, z tą pychą, z, tym, z tą obłudą, z tym kłamstwem, z tym złodziejstwem, z tą całą nieprawością, która nas otacza, po dobroci się nie da. Bóg dał nam te wszystkie tysiące lat, żeby po dobroci się z nami ułożyć. I jak widać, nie daje się. Jest niewielu, którzy reagują na to Boże wezwanie. Jest czytany wąska brama i wąska droga. I niewielu tych, którzy je znajdują, którzy po nich idą, na nich trwają. Większość ludzi trwi sobie. Uważa, że ma czas. Uważa, że może kiedyś się o tym zastanowi. Albo mają już swoje decyzje, mają swoje życie, swoje jakieś sprawy. I trwają w swojej bezbożności i dlatego ten świat wygląda tak jak wygląda dlatego mamy taki chaos dlatego mamy tyle cierpienia dlatego mamy tyle zła, tyle nieprawości i nadchodzi dzień kiedy czytamy skończy się nawoływanie skończy się dzień łaski skończy się dzień zbawienia i nadejdzie dzień sądu i jak Jurek Dajek śpiewa gdzie wtedy będziesz gdzie będziesz w ten wielki dzień Wielki dzień, straszny dzień, czy Słowo Boże, straszny dzień Pana, Jego gniewu. Gdzie będziesz? Czy przyjąłeś Jego zbawienie? Czy przyjąłeś tą ofertę, którą Bóg daje teraz w tym czasie łaski? Pojednaj się ze mną, nawróć się, nie trwaj w swoich winach. Nie, nie stój w miejscu grzechu, upamiętaj się. Czy skorzystałeś z tego, czy zwlekasz? Czy czekasz jeszcze? Czy myślisz, że jeszcze masz czas? Że Bóg jak tyle lat czekał, to jeszcze trochę na Ciebie poczeka. Nie czekaj. Słowo Boże mówi: dziś, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie swoich serc. Dzisiaj jest dzień łaski. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Ja nie żałuję, że czekałem, że, że tak wcześnie Bóg uratował mnie. Raczej, szkoda mi tych wszystkich dni wcześniejszych, które tak bardzo skaziły moje życie. Nie ma sensu czekać. Im dłużej czekasz, tym trudniej potem ci będzie żyć. Im dłużej czekasz, tym większe niebezpieczeństwo Ci grozi. Słowo Boże mówi, dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest zbawienia. Jeśli przyjąłeś to zbawienie, to wiesz, że te słowa, na te słowa możesz podnieść swe ręce i uwielbiać Boga. Oczekując Jego przyjścia, oczekując rozprawienia się z bezbożnością i zaprowadzenia Jego Królestwa sprawiedliwości i pokoju radości i szczęścia dla swoich zbawionych jeśli zaś napawa Cię to niepokojem. jeśli słysząc te słowa myślisz sobie mam nadzieję, że jeszcze Bóg poczeka to radzę Ci nie czekaj, nie zwlekaj upamiętaj się pokutuj ze swoich grzechów tak jak tu jest napisane nie, nie stój w miejscu, gdzie trwasz w swoich winach ale złóż te winy na krzyż Pana Jezusa Chrystusa. Proś Go o zbawienie. Proś Go o oczyszczenie. Proś, żeby przebaczył Ci i zmienił Twoje serce, Twoje życie. Obyśmy dzisiaj głos Jego usłyszeli. Powstanie proszę do modlitwy. Wielki Boże nasz, potężny w swej mocy, niezrównany w swej sile. Wielbimy Ciebie. Ty jesteś Bogiem zbawienia, Ty jesteś Bogiem łaski, Bogiem miłosierdzia, Bogiem, który przebacza grzechy tym, którzy pokutują. Ale też wiemy, że jesteś Bogiem gniewu i straszna to rzecz, wpaść w ręce Boga żywego. Straszna to rzecz, stanąć przed Tobą w swoich winach w swoim grzechu, w swoim wskażeniu. Boże, kochany, modlę się o każdego z nas, jak tu jesteśmy dzisiaj, dla tych wszystkich, którzy słuchają tego Słowa. Przemawiaj, przemawiaj do naszych serc i daj nam pewność zbawienia. Daj nam pewność naszego upamiętania. Abyśmy nie, nie trwali w naszych winach, nie trwali w naszym odstępstwie i nieprawości ale przyjęli tą ofertę zbawienia, skorzystali z tego czasu łaski, w którym jeszcze żyjemy. Aby w ten wielki dzień móc podnieść głosy z uwielbieniem i schwałą, tak jak dzisiaj chcemy to na tym miejscu czynić. Aby nie był to czas, kiedy będziemy biadać. Czas, w którym będziemy szukać miejsca schronienia, którego dla nas nie będzie. Aby nie był to dzień naszej zakłady. Panie Boże, kochany, Błogosław prosimy ten dzisiejszy czas naszego tutaj rozważania i uwielbiania Ciebie. Daj nam z wdzięcznością chwalić Ciebie i dziękować Tobie, żeś dał Pana Jezusa Chrystusa, przez którego możemy mieć zbawienie i odkupienie z naszych grzechów, z naszych win, z naszej nieprawości, przez którego śmierć mamy przystęp do Ciebie, jeśli tylko w Nim ufność pokładamy, jeśli tylko na Niego Składamy nasze winy, nasze grzechy, jeśli do Niego gniemy i nasze życie poddajemy jako Panu. Wielbimy Cię, kochany Ojcze, za tę łaskę, za tę możliwość skrycia się w naszym Panu Jezusie Chrystusie, naszym Zbawicielu. Zachciej dzisiaj przez Ducha Twojego otwierać oczy naszych serc i objawiać nam więcej i więcej o Tobie. Byśmy zachwyceni Tobą mogli Cię chwalić, mogli Cię wielbić, mogli się Tobą rozkoszować, mogli Cię czcić Panie w duchu i w prawdzie.